opiwie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o Piwie, za mikrofonem Mateusz Bojuszewicz. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo nowego piwa, bo miało miał swoją premierę zaledwie wczoraj. i Jest to piwo Smoky Joe, najnowsze piwo z alebrowaru Whisky Extra Stout. Co ta nazwa nam mówi? No na pewno, że to jest piwo w gatunku Extra Stout, uważane przy użyciu słodu takiego, jakiego się używa podczas produkcji whisky no i konkretnie jest to słód whisky 45 ppm wędzony prawdę mówiąc nie do końca wiem jak taki słód powinien smakować jakie aromaty do piwa wnosi na odwrocie na tylnej etykiecie można przeczytać, że piwo posiada torfowo-asfaltowy posmak no ciężko mi sobie wyobrazić posmak torfu asfaltu również. No, asfaltu to jedynie zapach. Mogę sobie kojarzyć, ale jeżeli chodzi o torf, to naprawdę żadnych skojarzeń nie mam. Mnie to się kojarzy z czymś ziemistym, ale nie wiem, czy tak powinno być. W każdym razie. Wczoraj już próbowałem to piwo. Dzisiaj je próbuję drugi raz. No i muszę Wam powiedzieć, że na pewno jest to fajne piwo, ale gdyby nie nie te wszystkie informacje na etykietach no to nie sądzę żebym podejrzewał to piwo jakiś specjalny dodatek jakiś nietypowy słód dla mnie to smakowało jak naprawdę dobry stout, bez, bez jakichś szczególnych wyróżniających się aromatów jedyne co może mnie zaskoczyło tak bardzo pozytywnie to że piwo nie jest kwaśne jak to w niejednym staucie się zdarza no i tutaj to jest zdecydowanie na plus. Wczoraj również taki mało sympatyczny e, aromat wyczułem w tym piwie, ponieważ było to e, taki tyczeniowy e, aromat e, takich e, no, może to brzydko zabrzmi, ale takich przygaszonych petów przy dwóch czy trzech łykach, takich większych. No zdawało mi się, że coś takiego czuję. E, no, ale to były tylko te dwa, trzy łyki, a później już wszystko było naprawdę bardzo dobrze. Być może to właśnie od tego słodu whisky yy, taki aromat się wziął. No, ciężko powiedzieć, ale no, mam nadzieję, że tym razem nie wyczuję tego aromatu, ponieważ no, nie był on zbyt przyjemny. Znalazłem informacje na blogu Michała Saks we wpisie na temat wędzonych słodów, że skrót PPM oznacza jednostkę uwędzenia słodu i tak słód, który posiada do 20 PPM uznaje się za taki wysoko uwędzony, a tutaj przy Smokey Joe został użyty słód, który posiada 45 PPM, no więc jest to naprawdę mocno uwędzony słód. Co ciekawe, w aromacie piwa wczoraj tego nie wyczułem, nie wydawało się wędzone, być może tego słodu jest niezbyt dużo użyte, a być może po prostu tak się dobrze komponuje z pozostałymi składnikami piwa, takimi jak na przykład palony jęczmień, czy słód czekoladowy pszeniczny, że, że został nimi przykryty i nie wyróżnia się zbytnio. Piwo ma bardzo Fajne parametry, ponieważ jest 16% ekstraktu i tylko 6,2% alkoholu. Takie wartości są na przykład, nie pamiętam dokładnie, takie albo bardzo podobne są między innymi w Rolling Jacku. No i tam ta słodowość jest jak najbardziej odpowiednia. No tutaj muszę powiedzieć, że miałem wrażenie, że wręcz pije piwo bardziej ekstraktywne niż ono jest w rzeczywistości. No i naprawdę bardzo fajne, gęste, takie soczyste piwo, które pije się z jak największą przyjemnością. Etykiety brązowe, w sumie takie brązowo-złote, taki błyszczący kolor. No i Joe, który wyciska sztangę ważącą 45 ibu. Fajna konwencja, idealnie pasująca do pozostałych piw z alebrowaru. Podoba mi się to, że wszystkie ich piwa układają się w taki jeden charakterystyczny e, nurt. Jakby powiem, jakby, jeżeli można tak powiedzieć. E, widać, że wszystkie etykiety zostały przez jedną agencję zaprojektowane. No i wszystko naprawdę trzyma się kupy i no, według mnie to wszystkie te etykiety wyglądają bardzo fajnie. No i Smokey Joe również, e, również jest fajny. Piwo jest na angielskich mielach Challenger oraz Fuggles. No i dobra, myślę, że wszystko co potrzebne już wiecie, otwieramy, żeby poznać szczegóły smaku. No bo ogólnie to wiecie już, że piwo mi smakowało. Bardzo delikatne nagazowanie, praktycznie nie było słychać syknięcia. No wczoraj też zwróciłem na to uwagę, że piwo nisko nagazowane daje tak klubie bardzo, bardzo przyjemne w odbiorze.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 piana jest taka gęsta niczym z jakiegoś Guinnessa azotowanego sprawia wrażenie bardzo trwałej, no i rzeczywiście taka jest fotografowałem piwo przez jakieś 5 minut no i w tym momencie piana ma pół centymetra jest to pół centymetra takiej naprawdę bardzo grubej zbitej piany w kolorze beżowym jasnobrązowym może wygląda świetnie, zostawia ślady na szklance Idealnie pasuje do piwa, które jest czarne. Wlałem sobie do tego shakera, z alebrowaru tego masywnego, wielkiego, ciężkiego szkła. No i w tym szkle piwo jest idealnie czarne, żadnych przebłysków nie ma, nie ma żadnych refleksów, żadnej czerwieni, brązów, niczego. Czysta czerń. Wygląda bardzo dobrze, bardzo zachęcająco, ale zanim spróbuję pierwszy łyk, no co najpierw zapach... No i tutaj muszę powiedzieć, że pachnie minimalnie inaczej niż wczoraj. Wczoraj piwo miałem znacznie cieplejsze niż dzisiaj i uważam, że trochę na tym straciłem. Dzisiaj w piwie czuć palone zboża, czuć kawę. No i delikatny aromat wędzenia jednak jest. To dziwne, że w piwie, które było znacznie cieplejsze, tego aromatu nie wyczułem. Wszystko zdawało mi się być goryczą po prostu, a, a dzisiaj jest tutaj inaczej. Wziąłem pierwszy łyk piwa, no i rzeczywiście w smaku ciężko powiedzieć, co jest mocniejsze, czy wędzenie, czy palony aromat. Naprawdę świetnie się uzupełniają, idealnie to dla mnie smakuje. To jest według mnie bardzo, bardzo dobry stout, no i życzyłbym sobie, żeby... Obok Rowing Jacka i Amberboya to było trzecie flagowe piwo ale Browaru. Piwo jest gęste, jest gorzkie, jest bardzo, bardzo intensywne w smaku. Nie wiem, zakładam, że to od, tych, że to od tego słody whisky jest takie bardzo wyraziste, można je lekko ciężkie, jeżeli chodzi o goryczkę ale mimo wszystko to smakuje naprawdę bardzo dobrze. Co ciekawe, dzisiaj przy tym chłodnym piwie nie czuję żadnych tytoniowych aromatów i bardzo dobrze, dlatego polecam Wam... Przepraszam bardzo, telefon dzwonił, ale wracając do tematu, przez to, że nie ma tytoniowych aromatów, no to właśnie dlatego polecam Wam pić to piwo zimniejsze, Jestem absolutnie zadowolony ze Smoky Joe. Kupiłem tylko dwie butelki. Jedną wypiłem wczoraj, i drugą dzisiaj właśnie piję. No i to zdecydowanie za mało. Jeżeli spotkacie piwo w sklepie, bierzcie każdą ilość, jaka będzie Wam się wydawać odpowiednio, bo naprawdę powinno Wam to piwo zasmakować. Dla mnie w tym momencie to jest chyba najlepszy polski stout. Zdecydowanie warto wypić. No i podejrzewam, że będziecie tak samo zachwyceni jak i ja. Piwo pomimo tego, że bardzo ekstraktywne, że alkoholu jest ponad 6%, no to mimo wszystko jest bardzo pijalne no i sprawia wrażenie takiego sesyjnego. Podejrzewam, że gdybym miał 3 butelki Smokey Joe, nie miałbym najmniejszych problemów, żeby je wypić. Pomimo tego, że piwo jest bardzo intensywne w smaku, no to nie męczy, przynajmniej mnie nie męczy. Ja lubię taki wyraźny smak. No i jedyne czego może brakować, no ciężko, ciężko powiedzieć, być może jakichś bardziej czekoladowych aromatów. Chociaż i te tutaj można się doszukać takich aromatów bardzo gorzkiej czekolady, takiej no, o wysokiej zawartości kakao jeżeli ktoś lubi jakieś słodsze smaki, takie jak na przykład e, Sweet Cow, czyli Milk Stout z Alebrowaru, no tam piwo było bardzo takie łagodne to był i tam był stout i tu jest stout, ale jednak to są takie zupełne przeciwieństwa Smokey Joe naprawdę no, jest bardzo, bardzo intensywny, a Sweetkau to było takie ułożone, delikatne wręcz wodniste piwo jeżeli chcecie je sobie porównać tak kufel w kufel no to może wyjść z tego coś naprawdę ciekawego ale jeżeli macie zamiar wypić tylko jednego stauta no to ja polecam zdecydowanie Smoky Joe bo jest dużo lepszy nie czuć piwi alkoholu nagazowanie jest bardzo niskie bardzo przyjemne Piana świetna, cały czas się trzyma, a piwo już mam no z 20 minut albo i trochę dłużej nalane do szklanki, także rewelacja. Ocena 9 punktów, bo piwo jest naprawdę rewelacyjne, fenomenalnie się je pije. Mnie zachwyciło absolutnie. Polecam każdemu i do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że uda mi się trochę regularnie wrzucać te odcinki. No niestety ostatnio jestem tak zajęty, że, że nie mam czasu na, na podcasty. Pomimo tego, że mam ich nagranych już sporo, no to nie mam kiedy ich obrabiać, umieszczać na stronie. No, czasami tak się zdarza, że z domu wychodzę no w pół do szóstej rano, a wracam około dwudziestej wieczorem dopiero. Także sami widzicie, że nie bardzo jest kiedy. Ale... Zrobię co w mojej mocy, nic nie obiecuję, ale mam nadzieję, że no, chociaż tam raz, raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie coś się będzie ukazywać. Tymczasem do usłyszenia następnym razem. Postaram się wrzucić odcinek z degustacji Artyzana Pacific Pale Ale. No i słyszymy się, mam nadzieję, niebawem. Mówił Mateusz Baniuszewicz. Pozdrawiam Was gorąco. No i na razie.